Misiu Bajkę zaczynamy Tylko na ciebie czekamy Jest już sowa Pliszka, żbik Misi królik, zając dzik Kumka z gumką Chcą się bawić Już przyleciał klucz żurawi I lis stroi miny lisie Misiu, słyszysz? Nie chcę, misie Słońce już nad lasem świeci Dzięcioł puka po raz trzeci. A dzięcioł to leśny budzik. Nikt się nie chce w bajce nudzić. Spójrz, jak oczy lśnią tygrysie. Misiu, misiu! Nie chce, się. W tych warunkach, droga dziatwo, Zacząć bajkę nie jest łatwo Z misiem wieczne są kłopoty Do wszystkiego brak ochoty Nie chce biegać i figlować Nie chce śmiać się i pracować Nie śpiewa i nie pomaga Obrażalski i łamaga Wygodniś i egoista Taki miś to kpina czysta Gruby jesteś, że aż strach Twoje futro pęka w szwar. Ktoś coś mówił, ktoś coś mruczał, ktoś mnie ganił i pouczę jakim prawem. On się pyta. Jesteś niewart nic i kwita. Wszystkim tylko przykrość sprawia.